i rzekł im Jezus, Wierzycież, iż to mogę uczynić? Rzekli mu, owszem, Panie. Wtedy się dotknął oczu ich, mówiąc, według wiary waszej niechaj się wam stanie. I otworzyły się oczy ich i przygroził im srodze Jezus, mówiąc, patrzcież, aby nikt o tym nie wiedział.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 Wtedy rzekł uczniom swoim: Żniwoć wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście tedy pana żniwa, aby wypchnął robotniki na żniwo swoje.